Kiedyś w tym momencie, Naruto <śmiech> Nie powinieneś było opuszczać gardy, Sensei. A teraz naprawię swój błąd i pozbędę się ciebie na dobre! Cokolwiek planujesz, jest już za późno. To koniec, wygrałem! Wioska Liścia upadnie! Noszę tytuł Hokage z myślą, zarówno o moich poprzednikach, jak i o moich następcach! Jestem trzecim Hokage! Przygotuj się, bo zamierzam wykonać Jutsu, którego nawet ty jeszcze nie widziałeś! Jutsu Pieczęci! Pieczęć Żniwiarza! Zakazana sekretna technika! Pieczęć Żniwiarza! Jutsu, którego nie widziałem? Muszę się śpieszyć, ten brok jest niebezpieczny. Czekam, mam cię zmusić, żebyś mi je pokazał? Ha? Ha. Uh. Uh. Pokażesz mi wreszcie to jutsu czy nie? Szybko, szybko! Wreszcie nadeszła ta chwila, samą porę. Teraz muszę tylko złapać Orochimaru! Mam cię! Nie, Nie puszczę cię! Przywołanie! Ach. Co to za dzróc! Sardobi! Też mi wybaczcie. Pierwszy lordzie Hokage. Drugi lordzie Hokage. Teraz pieczęć! Poświęciłeś swoich ludzi. Wszyscy mieszkańcy wioski Liścia są ważną częścią mnie. Będąc Hokage trzeba wierzyć w ludzi tak samo jak oni wierzą w ciebie. Słyszysz? Prowadź ludzi i ufaj im, gdyż to pośród nich znajdziesz tego, który przejmie po tobie twoje obowiązki. Jutro zostaniesz chowany. Miałeś ich prowadzić, a nie bawić się nimi jak jakimiś lalkami. Skończyłeś, Sensei, bo mam dosyć wysłuchiwania tych bzdur! Zawiodłeś mieszkańców wioski! Animo! Szybko! Uderzenie węża cienia! Ty draniu! Hmm? Koniec zabawy! Nie znam tego uczucia. Musimy je powstrzymać. Gdzie posiłki? No, wszystko w naszych rękach. Sztuka ninja! Przywołanie! Jutsu totalnej destrukcji! Znam to, Jutsu. biki. no, no, dobrze cię tu karmią. Kiedyś byłeś taki drobniutki. Mistrzu Dżiraja. Jeden z saninów? No dobra, pacany. A teraz otwórzcie szeroko oczy i patrzcie uważnie. Z przedziwnymi stworami z innego świata nikt nie radzi sobie lepiej niż... Wielki, pustelniczy żaby Ninja! Macie szczęście, że Jiraja tu jest! Nie zadzierajcie z nami, chyba że chcecie naprawdę wkurzyć tę żabę! A więc ten drań Orochimaru w końcu się zjawił. Gdzie Hokage? Na arenie walk. Rozumiem. Czego? Nie zrobiłeś Uniku? Niku! Sarutobi. Bo nie musiałem. Ten, kto użyje pieczęci żniwiarza, żeby obrócić w nicość duszę przeciwnika, musi poświęcić swoje własne życie. To bardzo kosztowne Jutsu. Nie mogę wykonać mojego Jutsu! Nie było potrzeby robić uniku. To by nic nie zmieniło. A więc to jest to samo Jutsu, które zapieczętowało ducha Lisa o dziewięciu ogonach! Kawałek po kawałku wyrwę z ciebie twoją duszę. I na zawsze ją zapieczętuję! Moje ciało! Nie mogę się ruszyć! Że będę tu stał bezczynnie jak wystraszone dziecko. Trzymajcie się razem. Musicie być cicho. Nie martw się, nic nam nie będzie Mimo, że ten tunel pod górą ma wiele lat To wytrzyma Budowali go zdolni architekci Tak powiedział mi mój dziadek, a on zawsze ma rację Tak więc Nie martwcie się, nic nam się nie stanie Zbliża się Tylko kto? A, a, a więc to ucicha A co z temarii? Nie masz dość uciekania? A kto mówi, że uciekam? Poradzę sobie z tobą spokojnie Demarii. Gdy zobaczyłem go samego pomyślałem, że... że cię wykończył. Mógł, ale tego nie zrobił. Nie wiem czemu. Nie zyskaliście zbyt dużo czasu. To nic. Tak naprawdę dla Gary liczy się każda sekunda. Im więcej czakry zużyje Uchiha, tym lepiej dla nas. Co? Czyjś szampon? Nie, wyczuwam sasukę. Nie jest sam. Czuję zapach innych. Dogonił ich. Nareszcie! Sasukę. Są blisko siebie i stoją w miejscu. Może będą walczyć. Uważaj, Sasukę! Pośpieszmy się! Wyczuwam też inne zapachy. Wszystkie prowadzą do jednego miejsca. Wygląda na to, że nie tylko my podążamy za Sasuke. Jest ktoś jeszcze! Naprawdę? Gdzie? Ale kto? Wróg czy przyjaciel? Nie wiem. Ale... ale co? To nie człowiek. A? A? Zajmę się tym, Kankuro. Zabierz garę i uciekaj, stąd. Te Marii, ty zabierz garę i uciekaj. Jesteś wyczerpana. Spójrz na siebie. No już będziesz mi tylko przeszkadzać. Chwila, ruszaj! Szybciej! Dobrze. Mm. Dobra, ucicha. W końcu powalczysz z równym przeciwnikiem. Hmm. Skoro nalegasz. Chwila. Ja też mam do niego sprawę, Sasuke. Czego tu chcesz? No? Jak nas znalazłeś? Gdy opuszczałeś arenę, umieściłem na tobie żuka, samicę. Oh! Wydziela bardzo delikatny zapach. Wyczuwalny jedynie dla samca tego gatunku. Jego węch jest bardzo czuły. To on doprowadził mnie do ciebie. Oh! Sasuke ucicha. powinieneś skupić się na garze. Przecież wasza walka nie została dokończona. Ha. Ja za to mam do wyrównania rachunki z Kankuro. Nasz pojedynek się nawet nie rozpoczął. Wycofuję się. Możecie przejść do kolejnej walki. Zostaw go mnie. Ruszaj. Hmm. Niech tak będzie, skoro jesteś tego pewien. Spokojnie, za 10 minut cię dogonię, żeby sprawdzić czy nic ci nie jest. Szkoda twojego czasu. U mnie też już będzie pozamiatane. <grym wytkujesz> Skończony głupcze, nawet nie wiesz co Cię czeka. Przygotuj się na coś potworniejszego niż najgorszy koszmar. Już po Tobie. Hmm, jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić. Może mi pokażesz. O, nie chodzi o mnie. Jeśli będziesz miał pecha i dogonisz garę, to sam się przekonasz.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 Tadeusz Borowski, Cezary Kwieciński, Modest Luciński, Tomasz Marzecki, Marcin Przybylski i inni. Jesteś silny u cicha. Masz przyjaciół, a ja nie mam nikogo. Nie znam tak zdeterminowanego i nieustępliwego wojownika, no może poza mną. Jednak moja determinacja jest większa, bo przetrwam tylko wtedy, gdy Cię zniszczę. Będziesz moją ofiarą! W następnym odcinku! Zaskakująca prawda! Tożsamość gary!